Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. przyszedł czas na godzinę jazzu w środowym wydaniu audycji Tak to bywało w polskim radiu w programie pierwszym. Będziemy za moment słuchać muzyki, która powstała na przełomie XX i XXI wieku na Słowacji, jak to się mówi Będziemy słuchać najlepszych muzyków jazzowych I to będzie coś w rodzaju tej panoramy, którą Państwu ukazywałem Prezentując jazz w Finlandii i jazz w Danii A tę słowacką panoramę rozpocznie Juraj Griglak To jest bardzo wszechstronny i doskonale wykształcony muzyk Kontrabasista, gitarzysta basowy Urodzony w 1963 roku uprawia nie tylko muzykę jazzową, ale także gra muzykę klasyczną. No i jego kariera jest niezwykle bogata, bo grał na klarnecie w Orkiestrze Symfonicznej Radia jeszcze Czechosłowackiego. Występował w bardzo wielu zespołach big bandowych także. Natomiast jak chodzi o jego jazzową historię, na pewno trzeba powiedzieć o jego współpracy z Jurajem Tatarem, Matuszem, Jakapciciem, Jurajem Bartoszem czy Martinem Walichorą. I z tej właśnie płyty Bass Friends zaprezentuję Państwu teraz jego kompozycję. Współautorem jest wspomniany już tutaj Jurej Tatar. Kotwisz to tytuł tego utworu. portret Juraja Griglaka, słowackiego muzyka klasycznego i jazzowego. Przed nami druga postać muzyki słowackiej, także klasyki i jazzu, Jan Heinel. To jest muzyk, który ukończył szkołę w Koszycach, Założył zespoły jazzowe już w 1963 roku. Potem był kwartet jazzowy Konserwatorium Koszyckiego, czyli grał jazz także w konserwatorium. W latach 70. był liderem zespołu Tatra Singers i potem członkiem słowackiego kwintetu jazzowego, występując na wielu festiwalach, także w Polsce, między innymi w klubie Akwarium. Grał w orkiestrze tanecznej w Bratysławie. Był pianistą i aranżerem orkiestry telewizyjnej w Bratysławie. Duża, bogata kariera jazzowa, przede wszystkim, ale także, jak powiedziałem wcześniej, klasyczna, bo jest on również gruntownie wykształconym muzykiem. Za moment posłuchamy jego utworu zatytułowanego Nakedesa, dotknę Twojej duszy. Łatwo chyba przetłumaczyć. To jest utwór, który pochodzi z płyty Mongstatra Dream. Rok 1999 i Jan Hainal w roli głównej gra na fortepianie. Jan Heinalgrau, który współpracuje z wieloma muzykami amerykańskimi, austriackimi, występuje solo, także w duecie. Koncentruje również się na interpretacji tematów muzyki klasycznej w stylu jazzowym. Tak jak powiedziałem, wspaniały muzyk o wielkiej wyobraźni, ale przede wszystkim o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach. Przed nami trzecia postać słowackiego jazzu, Stefan Bugala. Będziemy słuchać ballady Jenny z płyty Labirynt z 2003 roku. To z kolei muzyk, który liczy sobie dzisiaj 50 lat, jest aranżerem, perkusistą, no i oczywiście kompozytorem. Ukończył perkusję w konserwatorium w Bratysławie, równolegle studiował dyrygenturę, ukończył Akademię Muzyczną imienia Janaczka w Brnie, grał w wielu zespołach, no i oczywiście teraz koncentruje się na muzyce jazzowej. Oto jego Popis jego występ w utworze swoim własnym Stefana Bugali „Jenny's Ballad”. To była kompozycja Stefana Bugali w jego wykonaniu z płyty Labirynt z 2003 roku. W programie pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo portretu muzyki jazzowej wprost ze Słowacji. Z płyty wydanej w 2004 roku przez chudobne centrum Słowacji, tego właśnie kraju. Przed nami kolejna prezentacja. Tym razem zagra zespół Hot House Live. Będziemy słuchać standardu jazzowego Clarka Terry'ego West God Rhythm. To był zapis koncertowy występu zespołu Hot House Live w utworze Clarka Terrego. A teraz posłuchamy tentetu Matusia Jakapcicza. Utwór nazywa się Summer Street, a kompozytorem jest oczywiście Matusz Jakabcic. To była letnia ulica Matusza Jakapcica w wykonaniu zespołu pod kierunkiem kompozytora. A przed nami w panoramie słowackiego jazzu z przełomu XX i XXI wieku posłuchamy cygańskiej melodii ludowej Pen Mange Mamo Sote a grać będzie zespół słowackiego skrzypka Stano Palucha, a zespół nazywa się Nothing But Swing Trio. sobie jazzował na skrzypcach Stanopaluch. Słowacki muzyk. Nie ma niestety nazwiska pianisty, który towarzyszył mu i perkusistyn no ale jest to na pewno trio, które się nazywa Nothing But Swing. Przed nami już chyba ostatni utwór, bo więcej nam się nie zmieści. Będzie to utwór Identity. Kompozytorem tego utworu jest Miki Skuta, a pod nazwą Miki, pod imieniem Miki Kryje się Mikulaš Škuta. To słowacki pianista, kompozytor, który również należy do tych najbardziej reprezentacyjnych muzyków słowackiego jazzu. Występuje na całym świecie, jest cenionym wielce muzykiem, także kompozytorem. Jestem przekonany, że ten jego występ będzie również dla Państwa ciekawy, zwłaszcza, że napisał on utwór, nazywa się Mali, a stowarzyszeniem zespołu na fortepianie gra kompozytor Miki Szkuta. A ja wraz z Michałem Czajkowskim bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i zapraszam do głośników już jutro o tej samej porze. Zatem do usłyszenia, Adam Rozlach. Polskie Radio. Jedynka. Myśli na dobry dzień. Dzień dobry. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Czy czuli Państwo kiedyś to wyjątkowe uczucie, kiedy patrzy się na rozgwieżdżone nocne niebo i widzi się ogrom wszechświata? To poczucie, że jesteśmy tylko odrobiną, czymś maleńkim w ogromie całego wszechświata. Do astronomii i podobnego obrazu nawiązuje Gilbert Keith Chesterton w obronie planety. Zaczyna tak. Wpadła mi kiedyś w ręce książka pod tytułem Terra Firma. Ziemia nie jest planetą. Autor, niejaki pan David Wardrow Scott, z wielkim namaszczeniem przytaczał opinię całej rzeszy ludzi, których nikt nie zna, lecz którzy są ewidentnie ważnymi personami. Pan Beach z Sałci na przykład mniema, że Ziemia jest płaska. No cóż, w Saucji może jest. Nie mam zamiaru szczegółowo przytaczać argumentów pana Scotta, bo na ich podstawie można dowieść nie tylko, że Ziemia jest płaska, ale że jest, dajmy na to, trójkątna. Takie rzeczy mnie powalają. Mogę jeszcze stawiać słaby opór, kiedy ktoś twierdzi, że gdyby Ziemia była kulą, żaden kot nie miałby czterech łap. Ale kiedy ktoś twierdzi, że gdyby Ziemia była kulą, żaden kot nie miałby pięciu łap, jestem zmiażdżony. Jak już jednak powiedziałem, to nie aspekt naukowy jest ważny w tej frapującej teorii. Różnica między koncepcją Ziemi płaskiej a Ziemi kulistej jest ciekawa pod względem artystycznym w sferze wyobraźni. Ciekawe, że nikt w gruncie rzeczy nie patrzy na świat w sposób kopernikański. Rozum nam mówi, że mieszkamy na małej, prowincjonalnej planecie, lecz wcale nie czujemy się prowincjuszami. Naukowcy posprzeczali się z Biblią, bo nie opiera się ona na prawdziwym systemie astronomicznym, lecz ortodoksyjny wyznawca śmiało może wskazać, że gdyby się opierała, nie przekonałaby nikogo. Każdy wiersz i każde opowiadanie, które zostałyby naprawdę przepojone ideą Kopernika, musiałyby wydać się nam koszmarem. Czy możemy pomyśleć o majestatycznych, tchnących spokojem górach, gdzie staje prorok w wieszczym transie, a potem nagle zdać sobie sprawę, że cała ta sceneria wiruje wokół własnej osi z szybkością dziewiętnastu mil na sekundę? Czy umielibyśmy wyobrazić sobie potężnego monarchę, oznajmiającego ludowi swą wolę, gdybyśmy pamiętali, że tak na dobrą sprawę wisi on akurat głową w dół, otoczony bezmiarem kosmosu? Można by napisać przedziwną opowieść o człowieku obdarowanym lub przeklętym umiejętnością widzenia kopernikańskiej rzeczywistości, przez co postrzega on ludzi na ziemi niczym opiłki przylegające do magnesu. I doprawdy, naderosobliwie brzmiałaby przemowa jakiegoś agresywnego egoisty, który ogłasza boskość i niezależność człowieka, gdybyśmy mogli go ujrzeć jak stale kręci się wraz z planetą, trzymając się jej powierzchni tylko podeszwami butów. Albowiem choć pan Warlow Scott ze zgrozą patrzy na newtonowską astronomię i jej sprzeczność z Biblią, jest to akurat sprzeczność, która dobrze ukazuje różnicę między duchem a literą. Literalnie biorąc, Stary Testament jest niezgodny z heliocentryzmem, lecz jego duch skłania się w tę stronę. Autorzy Księgi Rodzaju nie znali teorii grawitacji, co dla normalnego człowieka znaczy tyle, co fakt, że nie znali parasoli. Lecz w samej teorii grawitacji jest coś osobliwie starotestamentowego, poczucie zależności połączonej z pewnością, poczucie jedności, która z wielką mocą spaja wszystko i na której wszystko zawisa jak na nitce. Zawiesiłeś świat na niczym, rzekł autor Księgi Hioba i w tym jednym jedynym zdaniu zawarł całą niesamowitą poezję nowoczesnej astronomii. Wrażenie, że wszechświat jest bezcenny i kruchy, że znajdujemy się w zagłębieniu dłoni, to coś, co wyczuwamy w koncepcji kulistej, toczącej się Ziemi. Wyczuwamy tak wyraźnie, że aż ciarki chodzą po skórze. Tak pisze Chesterton. I warto zabrać ze sobą na dziś tę jego myśl, że mimo tego, że Ziemia jest faktycznie drobiazgiem w ogromie całego wszechświata, całego kosmosu, to jest to fakt zachwycający. I skoro Ziemia tak mała w skali całego wszechświata, a tak cenna, to warto spojrzeć na każdy nasz gest i każde nasze działanie, bo może mieć kosmiczne znaczenie. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery...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 Autopromozione